Minęła 17.00, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Przyszły premier Węgier o polityce zagranicznej swojego kraju zapowiada konstruktywną współpracę z Unią Europejską. Ceny na stacjach nie pójdą gwałtownie w górę. Rząd do końca kwietnia przedłuża niższą akcyzę na paliwa. W aktualnościach także pociąg nieśpieszny. Na tory wyjedzie skład z wagonami z lat 80. XX wieku. Wsiadając do środka, rzeczywiście przenosimy się w czasie. Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą, podkreśla lider zwycięskiej węgierskiej partii TISA, Peter Madziar. I zapowiada walkę z korupcją oraz zmiany ustrojowe. Rozpoczyna także starania o odmrożenie unijnych funduszy. A także bardziej pragmatyczną politykę zagraniczną. Łączymy się teraz z korespondentem polskiego radia na Węgrzech, Piotrem Piętką, który był na konferencji Petera Madziara. Dzień dobry. Dzień dobry, wyszedłem, bo ta konferencja cały czas trwa już ponad dwie godziny, także no właśnie. na chwileczkę musiałem wyjść. E, Piotrze, jak się zmieni polityka zagraniczna Węgiel według Madziara? No, Peter Magier powiedział, że zmieni się zasadniczo. O, owszem, będzie nadal bronił bardzo mocno interesów narodowych Węgier, ale na europejskiej scenie i po europejsku najzwyczajniej w świecie mówiąc, e, powiedział na przykład, bo był oczywiście o to pytany, a tych kwestii było bardzo dzisiaj wiele, ale był na przykład pytany o to, czy wycofa weto wobec kredytu dla Ukrainy, znaczy kredytu, którą Unia Europejska weźmie na rzecz Ukrainy. On powiedział, że oczywiście bezsensownym było działanie Wiktora Orbana, że najpierw zgodził się z opcją opt-out, czyli że nie będzie w nim uczestniczył, ale zgodził się na to, żeby Unia Europejska ten kredyt wzięła, a potem wprowadził weto, więc on to weto wycofa. Natomiast jeszcze nie wie, czy będzie mógł, czy finanse państwa pozwolą mu na to, żeby wspomóc ten kredyt. Mówił także o tym, że będzie chciał, żeby Węgry po przeanalizowaniu swojej sytuacji gospodarczej i finansowej ustaliły konkretną datę wprowadzenia euro na terenie Węgier, dlatego że to wprowadzi dużą stabilizację gospodarki rozchwianej i będącej no, w dość dużej zapaści gospodarkę Węgier. Tych tematów było bardzo wiele, ale rzeczywiście wynika z tych zapowiedzi Piotra Modiora, że będzie chciał współpracować ze wszystkimi na godnych, partnerskich i dobrych zasadach. Nie będzie się wahał odebrać telefonu na przykład od Władimira Putina, choć twierdzi, że ta rozmowa będzie, będzie krótka, bo no. pierwszym tematem, który chciałby powiedzieć, to to, że poprosi go, aby Władimir Putin nie zabijał Ukraińców w czasie wojny. Więc tak jak mówię... Na pewno normalizacja tych stosunków, szczególnie z Unią Europejską, to najważniejszy cel polityki zagranicznej Piotra Modiora. Budapeszt, Piotr Więtka. Bardzo dziękujemy za relacje. Irańskie statki, które zbliżą się do amerykańskiej blokady zostaną natychmiast wyeliminowane, grozi prezydent USA Donald Trump. Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę morską portów irańskich. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, które zakończyły się w weekend bez przełomu. Amerykańskie okręty mają blokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzące. A według zapowiedzi amerykańskiego wojska okręty mają nie utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśniny Ormus do portu innych niż irańskie. Polski rząd do końca kwietnia przedłuża niższą akcyzę na paliwa. Zgodnie z mechanizmem CPN ceny paliwa niżej ten podatek został ustalony na minimalnym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Teraz wynosi 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego. Do końca kwietnia obowiązuje też obniżony z 23 do 8% VAT na paliwa. Wprowadzone przez rząd rozwiązania są czasowe, wynikają z niestabilnej sytuacji na rynku paliw związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. To są aktualności jedynki. A w nich Bystrzyca Kłodzka. Mężczyzna miał tam śmiertelnie postrzelić 26-latka. Decyzją sądu podejrzany o zabójstwo Borys B. spędzi dwa miesiące w areszcie. Jak powiedział mi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, zdarzenie było podzielone na dwie części. Najpierw doszło do pierwszego spotkania z tą grupą tych trzech mężczyzn. Oni tam rzeczywiście byli tam agresywni pijani na pewno, ale oni się rozdzielili. Mężczyzna psem wrócił do domu, zostawił psa, wziął broń i wrócił na miejsce zdarzenia. To wtedy mężczyzna oddał jeden strzał ostrzegawczy, a następnie całą serię, która zabiła jednego z mężczyzn. 26-latek zginął na miejscu. Przed sądem zebrała się grupa mieszkańców Bystrzycy Kłoskiej, którzy stoją murem za podejrzanym. Do dają, że 26-latek był znany lokalnej społeczności i często terroryzował innych mieszkańców. Najgorszy bandzior Beszczycki. Wszyscy się go bali. No, ludzie uciekali przed tym człowiekiem na drugą stronę, żeby się nie narazić. Policja na to w ogóle nie zwraca uwagi. Mieszkam tam od lat. No robił to, co robił. Zaczepiał matki z dzieckiem. W ogóle no, to patologia pani ciągle i w ogóle na picie, Tak. Ciągle był jakiś problem. Mężczyźnie grozi teraz od 10 lat więzienia do dożywocia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Teraz Mazowsze i okolice Warszawy. Podróż do pracy z Otwocka, Józefowa i Wawra trwała dzisiaj dłużej i podobnie może być teraz w szczycie powrotów z pracy. Z powodu modernizacji torów kolejowych przez najbliższe dwa tygodnie pociągi nie kursują na odcinku pomiędzy Wawrem a Otwockiem. Na zamkniętym odcinku autobusy zastępcze przewożą pasażerów. To jest utrudnienie jak dłużej się jedzie sam autobusem niż z No, Tak jak w moim przypadku to jest 20 minut 25 Autobusy zastępcze umożliwiają przesiadkę do pociągu dopiero na stacji Warszawa Wawera. A skoro o pociągach mowa, na dworcu Warszawa Główna można zobaczyć pociąg nieśpieszny. To skład złożony z wagonów wyprodukowanych w latach 80. XX wieku.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 inne drobne elementy sprawiają, że wsiadając do środka rzeczywiście przenosimy się w czasie. Pomysłodawcą pociągu nieśpiesznego jest państwowy przewoźnik PKP Intercity. A swój pierwszy kurs z pasażerami pociąg nieśpieszny wyruszy 17 kwietnia. Będzie kursował na trasach w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na zachodzie pochmurno, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Temperatura od 10 stopni na północy, 12 przy wschodniej granicy, 14 w Wielkopolsce do 15 stopni na Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1008 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio.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 Azotanu 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineropatię czcioworkową. Piętnji Health Germany GmbH. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomac Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe ceny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 Program pierwszy Polskiego Radia. Nie tylko Kasprowy Wierch, nie tylko zakopane, ale będzie w tym tygodniu także Centrum Manga w Krakowie. Będzie skwer kuracyjny w Sopocie. Będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wyjątkowy tydzień na stulecie jedynki. Ale na razie ja przynajmniej jestem jeszcze tu w studio na Mokotowie w Warszawie. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na drugą godzinę Ekspresu Jedynki. I będziemy mówić już za chwilę o tym, co się zmieni, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie w Polsce, bo ZUS zaostrza kontrolę. Od dziś ma też nowe przepisy, w które jest uzbrojone. Te przepisy doprecyzowują, co można na L4, a czego nie można. I można ponieść wówczas konsekwencje. Co się zmieniło? Za chwilę dokładnie to wyjaśnimy. Będziemy też sprawdzać, czy my w ogóle na te zmiany jesteśmy gotowi. Wydaje mi się, że okej, ok, że nie trzeba być w siebie w domu po prostu. Jeśli się ma możliwość wyjazdu, jak najbardziej. Że Nawet jakby mi się ktoś przedstawił jako kontroler z ZUS-u, ja bym do domu nie wpuściła. Czyli wielkie zmiany w l w Ekspresie 1. To już za chwilę. I to... Elle me le dit elle me le dit alors la vie regarde moi car je n'aurai plus peur de toi avec des fleurs même en silence elle me le dit elle me le dit śpiewał przed chwilą w Ekspresie Jedynki. Ten artysta to jest dowód na to, że sztuka nie zna granic, bo przecież urodził się w Bejrucie, w Libanie, wychował się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, a dużą część kariery spędził we Francji. Śpiewał zresztą po francusku. A w Ekspresie Jedynki teraz o ekonomii będzie. Ekspres Gospodarczy. I Błażej Prośniewski w studio. Dzień, Witaj. Dzień dobry. Witaj. Zmiany w L4. już o tym mówiliśmy, że od dziś te zmiany to na czym dokładnie polegają. Nowe przepisy przede wszystkim precyzują to, co można robić na L4, a co jest niedopuszczalne i może skutkować odebraniem prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli chodzi o to, co jest zakazane na zwolnieniu, no to przede wszystkim jest to wykonywanie innej pracy zarobkowej oraz jak to jest określone w przepisach podejmowanie aktywności niezgodnych z celem zwolnienia, czyli takich, które mogą utrudniać leczenie lub wydłużać rekonwalescencję. A co to w praktyce oznacza? Na przykład to, że w czasie L4... Nie można remontować mieszkania, kosić trawy czy brać udział w imprezach sportowych czy weselach, a to dodajmy wszystko są przykłady z życia wzięte. W tych nowych przepisach jednak pojawiły się dwa wyjątki. Po pierwsze jest to pojęcie tak zwanej czynności incydentalnej. Jak wyjaśnia Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS, chodzi o takie jednorazowe działania związane z pracą, których podjęcia wymagają okoliczności.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 nie musi. I właśnie na ten aspekt uwagę zwraca także ekspert Prawa Pracy, mecenas Piotr Wojciechowski, który dodaje, że ten wyjątek nie może być traktowany jako taki swoisty wytrych do zmuszania nas do pracy na L4. Nie może to być polecenie, czyli drodzy państwo, to nie oznacza, że idąc na zwolnienie lekarskie, nasi przełożeni będą mogli nam mówić spokojnym tekstem, słuchaj, od dzisiaj to jest tak, że na chorobowym można pracować, więc weź pracę do domu i będziesz się łączył na online i normalnie będziemy funkcjonować. Nie, tak nie jest. Nadal chorowanie oznacza brak w ogóle możliwości wykonywania Jakiejkolwiek pracy. Drugi wyjątek od tej ogólnej zasady, że w trakcie L4 powinniśmy się przede wszystkim kurować, dotyczy tzw. zwykłych czynności dnia codziennego. Ich wykonywanie, czy też przyłapanie na ich wykonywaniu nie będzie już się wiązać z ryzykiem odebrania zasiłku chorobowego. A co należy rozumieć pod sformułowaniem zwykłe czynności dnia codziennego, o tym ponownie Małgorzata Korba. Na przykład wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację, zakupy w pobliskim spożywczaku, czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, gdy po prostu nie ma innej osoby, która mogłaby się tym zająć. Inny przykład to załatwienie pilnej urzędowej sprawy, kiedy nie ma szans, żeby ją przełożyć. Wtedy również osoba na zwolnieniu lekarskim nie musi obawiać się utraty zasiłku. Jednocześnie mecenas Wojciechowski zaleca tu ostrożność, bo ustawa w tej materii jest dość ogólna. No i ostatecznie wiele de facto będzie zależało od interpretacji pracownika Zakładu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 No to jeszcze powiedz proszę, Błażej, co się zmieni, jeśli chodzi o te nowe uprawnienia kontrolerów ZUS-u? To będzie tak, że nie będą mogli krzyknąć stać, ZUS! Proszę się poddać kontroli. Aż tak te nowe przepisy daleko nie idą i nie będzie żadnych uzbrojonych formacji ZUS-owskich. Natomiast kontrolerzy zakładu od dziś mogą nas legitymować i mają też prawo wstępu do miejsca, w którym przebywa chory. No chodzi o to, aby mógł on sprawdzić, czy na przykład w domu nie prowadzimy remontu. Albo w sytuacji, gdy weźmiemy L4 na dziecko, mógł on sprawdzić, czy ono faktycznie jest w domu, a nie na przykład w szkole. I choć nie ma oczywiście prawnego obowiązku otwierania drzwi kontrolerom ZUS, to jednak warto to zrobić. W tej sytuacji z protokołu prawdopodobnie takiego pracownika będzie wynikać, że niestety kontrola była w tym czasie niemożliwa i może to stać się taką przesłanką negatywną, skutkującą odebraniem tego prawa do zasiłku, ale uwaga, mamy dzisiaj w artykule 17 tej ustawy zasiłkowej wszystkie te kwestie incydentów, o których Państwu już wcześniej mówiliśmy, więc zawsze od takiej decyzji będziecie mogli się odwoływać. No Pytanie tylko na ile skutecznie i czy y, faktycznie ktoś będzie w stanie udowodnić, że był wtedy na przykład w osiedlowym sklepie Pobułki, a nie w kinie, czy pracując gdzieś na boku. To zapewne pokażą za jakiś czas statystyki ZUS. no A te za ubiegły rok pokazują, że w sumie na nadużywaniu L4 w 2025 przyłapano 28 tysięcy osób. Czyli mówiąc krótko, najlepiej brać L4 wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę chorzy i poświęcić ten czas naprawdę na to, żeby po prostu dojść do zdrowia. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Dzięki. Jedynka. To jest radio. No już za chwilę będziemy mówić o tym, czy my na takie zmiany, jakich przed chwilą opowiadał Błażej Prośniewski, to jesteśmy gotowi, czy my w ogóle rozumiemy to, na jakich zasadach powinno się brać zwolnienie lekarskie, gdzie popełniamy przestępstwo, nadużycie. Kiedy wszystko jest w porządku, to sprawdzimy w ekspresie Jedynki za chwilę. A teraz sprawdzimy to, czy my jesteśmy gotowi na te zmiany w tym, jak funkcjonują L4 w Polsce. Czy w ogóle wiemy, co się zmienia, a jak się dowiadujemy, to jak na to reagujemy, to sprawdzała dziś Anna Zakrzewska. Jedną z takich zmian jest fakt, że będzie można zmienić miejsce pobytu, oczywiście informując o tym Aha. wcześniej ZUS. No w efekcie będzie można wyjechać na przykład do rodziny. Dobry pomysł? Zły? Dobry. Wydaje mi się, że okej, ok, że nie trzeba być w siebie w domu po prostu. Jeśli się ma możliwość wyjazd, jak najbardziej. Nie będzie to powodować, według pani, nadużyć ze strony niektórych? O, uważam, że Polacy potrafią akurat w to. I pani co? Zawsze się znajdą ludzie, którzy wykorzystują takie sytuacje, także... Być może ale z kolei ja jestem przeciwna takim obostrzeniom ze wszystkich stron i pewnej nieufności. Przeciwko obostrzeniom, żeby siedzieć tylko w domu? Żeby tylko siedzieć w domu, tak. No to jest takie, wie pani, jednak ingerencja w jakieś życie osobiste. Co? Pani by skorzystała z czegoś takiego i nie w domu dochodziła do zdrowia? Ciężko powiedzieć. Rzadko biorę L4, bardzo rzadko. Mam drugi dom, po prostu bym wyjechała do drugiego domu na wieś. Czyli pani skorzystałaby z tej zmiany? Tak, po prostu, żeby być winnym miejsce jak najbardziej. Bez żadnych konsekwencji. Tak. Z drugiej strony te przepisy wprowadzają taką zmianę, że będzie można odebrać telefon od szefa albo wysłać krótkiego maila, czy wziąć udział zdalnie w zebraniu. E, no i szef teraz nie będzie już mógł przyjąć tłumaczenia, że jesteśmy na L4. Okej, okay, ale jeśli jest to pełne zwolnienie, no to ja bym to traktował tak, jakbyśmy byli po godzinach pracy, czyli tutaj no, to nie jest w porządku. Może po prostu dochodzić do jakichś nadużyć, gdzie pracownik Faktycznie nie jest w stanie wykonywać pracy, a, a jednak szef tutaj e, będzie Wymaga. w jakiś sposób tak wymagał, naciskał i e, później może użyć tego jako usprawiedliwienia zwolnienia pracownika ze względu na na przykład nieodpowiadanie na e, te próby kontaktu, nie angażowanie się w życie korporacji. No mnie to L4, no właśnie taki wypoczynek, jakby faktycznie to było coś ważnego, że każdy pracownik musiałby być wtajemniczony w daną rzecz, byłoby jakieś krótkie informacje, to okej, okay, żeby pracownik nie był w tyle. Ale takie no, pracowanie wciąż na chorobowym, to no, takie dla mnie no, niekoniecznie. Ale też kontrolerzy uzyskają dodatkowe uprawnienia, będą mogli wejść do domu, wylegitymować osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim. Wejść do domu a albo do jest... pracy i osoby. Myślę, że w dzisiejszych czasach żyjemy w takich niebezpiecznych czasach, że nawet jakby mi się ktoś przedstawił jako kontroler z ZUS-u, ja bym do domu nie wpuściła, bo mam małe dziecko i ja nie wpuszczam kogoś. Może się osoba ze mną umówić, ale tak z ulicy bym udawała, że mnie nie ma w domu. Z warszawiakami i warszawiankami rozmawiała Anna Zakrzewska, to jest ekspres jedynki, a za chwilę będziemy mówić o tym, kiedy wreszcie polityka międzynarodowa sprawi, że nam paliwa potanieją. And then stepped on a crack in the black and black Taylor Swift zaśpiewała w Ekspresie jedynki, a na zegarze 17.30. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszym wypadkiem na S7 w Łomiankach pod Warszawą. Zginęła kobieta i nastoletni kobiet, zderzy, chłopiec. Zderzyły się tam cztery samochody. Policja odnalazła samochód kierowcy, który odjechał z miejsca wypadku. Policjanci zabezpieczyli samochód. Biegli, zrobią oględziny pojazdu. Prezydent Nawrocki ułaskawił kobietę skazaną za zniesławienie w internecie. Sprawa dotyczyła wpisów, w którym Weronika K. ostrzegała inne kobiety przed lekarzem, który miał proponować aborcję. Została skazana na pracę społeczne. Na Słowacji ruszył proces nastoletniego nożownika z liceum w Starej Wsi spiskiej. Ponad rok temu pojawił się w szkole, by zdawać egzamin komisyjny. Osiemnastolatek zabił nożem wicedyrektorkę liceum i jedną z uczennic grozi mu dożywocie. Szef MSZ-u Radosław Sikorski pogratulował zwycięstwa w wyborach węgierskiej partii TISA. Rozmawiał przez telefon z Anitą Orban, która ma być ministrem spraw zagranicznych. Sikorski zaprosił ją do Polski. Pociąg nieśpieszny z wagonami z lat 80 XX wieku wyjedzie na polskie tory 17 kwietnia. Wsiadając do środka rzeczywiście przenosimy się w czasie. Pomysłodawcą pociągu jest PKP Intercity. Pełne wydanie aktualności o 18. A w Ekspresie 1 już za chwilę będziemy mówić o tym, jak to wszystko, co dzieje się znowu wokół ciśny Ormus, może wpłynąć na cenę ropy i na to, ile płacimy przy tankowaniu. popiszę tekst o tobie wiem, że dziś już nie zasnę na myśl. Miało zacząć się mniej więcej dwie i pół godziny temu. Zaczęło się krótko potem, ale się zaczęło. O czym mowa? O blokadzie ciśniny ormus teraz y, przez marynarkę wojenną stanów Zjednoczonych zorganizowanej. Y, wcześniej Iran blokował te ciśniny. teraz się tam Amerykanie pojawili, choć obiecują, że zablokują tylko irańskie porty, że... Żegluga przez ciśnienie ma być dopuszczalna, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo jak to ma wszystko wyglądać. To jest skutek tego, że w weekend nie udało się Amerykanom i Irańczykom w stolicy Pakistanu porozumieć nie wiadomo także co z rozejmem na Bliskim Wschodzie. A to wszystko wywołuje poważną nerwowość na rynkach, w tym na rynku ropy naftowej. Dr Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct jest z nami. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Chyba straciliśmy połączenie z doktorem Wojciechem Warskim. Zaraz spróbujemy się ponownie z panem doktorem połączyć, bo chwilę wcześniej dwa zdania zamieniliśmy i obaj żeśmy westchnęli nad tym, że ta sytuacja wokół ciśniny ormuz łatwa nie jest. Doktor Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, czy ponownie się słyszymy? Chyba kłopot techniczny jest trochę poważniejszy niż... Niż sądziłem w pierwszej e, chwili. No ta sytuacja wokół ciśniny Ormus łatwa nie jest, bo wszystkie działania jakie prowadzili Amerykanie miały posłużyć odblokowaniu tej ciśniny, a teraz nie wiadomo czy to Amerykanie jej nie zablokują. Jeszcze raz próbuję dr Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct. Czy się słyszymy panie doktorze? Ja słyszę. Dzień dobry wszystkim. A, udało się. Udało nam się sprawić, żebyśmy my i pana także słyszeli. Kiedy się pan przygląda tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a potem pewnie zerka pan na e, rynki ropy, to czy pan jest optymistą, że to się szybko skończy? Paradoksalnie chyba jednak tak, a to z tego powodu, że ostatni ruch amerykański świadczy o tym, że Amerykanie starają się wymusić, czy jak gdyby wciągnąć w orbitę tego konfliktu te siły międzynarodowe, bardzo potężne siły międzynarodowe, które dotychczas stały z boku. Mam na myśli przede wszystkim Chiny, ale również i Indie, dlatego że jedyne transporty ropy, jakie miały irańskie przyzwolenie na wyjście z Zatoki i to były transporty właśnie w tamtym kierunku. No chyba jakiś incydentalny też do Japonii, ale to nie zmienia obrazka. Coś chyba do Bangladeszu eee... też popłynęło, ale też niewiele. Przepraszam. Coś chyba do Bangladeszu też popłynęło, ale to też niewiele rzeczywiście. No być może, Indie ale i Chiny to są incydentalne ilości, one nie zmieniają obrazka. I jak rozumiem, Amerykanie liczą, że teraz to Chiny i Indie nacisną na Iran. No taki jest prawdopodobnie plan, dlatego, że no, cała ta sytuacja jest w dużej mierze nieprzewidywalna z tego powodu, że y, cele amerykańskie od początku nie były jasne, y, nie były do końca chyba zdefiniowane również wewnątrz y, y, amerykańskiej administracji, która oczekiwała innego zupełnie przebiegu tego konfliktu. No, żarty internetowe mówią, że prezydent Trump nie bardzo wie w niektórych momentach co robić, a w związku z tym y, wrogowie też nie wiedzą, ale Mówiąc zupełnie, przekładając to jednak na jakąś bardzo serio sytuację, na bardzo. Znowu chyba jest pewien kłopot z połączeniem z panem doktorem Wojciechem Warskim. No właśnie, to, to jest też problem, że y, ta amerykańska polityka wobec Ciny Ormus jest bardzo nieczytelna i nie do końca jesteśmy pewni na ile y, rzeczywiście w Waszyngtonie był jakiś plan, y, który sięgał dalej niż kilka tylko dni niż uderzenia w y, przywództwo irańskie, w irańskie siły zbrojne czy nawet w program nuklearny i rakietowy. No, Iran odpowiedział sprawieniem, poprzez ataki na kraje arabskie chociażby, że wszyscy tak naprawdę odczuwamy skutki tej wojny. Także te wspomniane już Chiny i Indie. Stąd decyzja, żeby przepuszczać tankowce do Chin, Indii, Bangladeszu, Japonii, kilku innych krajów azjatyckich, ale głównie rzeczywiście do Indii i Chin. No i teraz przy amerykańskiej blokadzie, jak rozumiem, to te kraje miałyby ucierpieć. Doktor Wojciech Warski, ponownie, panie doktorze, mówił pan o tym, że ta amerykańska polityka jest nieczytelna w związku z tym nie bardzo Żartobliwie umując to wiedzą, co mają także przeciwnicy amerykańscy robić. No tak, ale to są, powiedzmy sobie, żarty krążące po internecie. Natomiast sytuacja jest dużo bardziej poważna, dlatego że mamy do czynienia z działaniami, jakby nie, nie mówić najpotężniejszego, najpotężniejszego państwa na świecie, o największej sile militarnej. I te zachowania, które Stany Zjednoczone i prezydent Trump prezentują wobec Iranu, w całym tym konflikcie, są sygnalizują bardzo wyraźnie, że... Nie mamy, nie mamy do czynienia z państwem właśnie o klarownych celach, z państwem, które liczy się z polityką międzynarodową, tylko z państwem, które, no, to, na nowina, bo prezydent Trump już to uprawia tą politykę od pewnego czasu, z państwem, które ma zachowania typu predatora, typu jestem najsilniejszy i co mi zrobicie. W związku z tym ja jestem optymistą dlatego, że na tych wysokich cenach Kaliw cierpi również gospodarka amerykańska, bo to, że cierpi, cierpią gospodarki wszystkich innych państw świata, to zdaje się, że prezydenta Trumpa nie specjalnie obchodzi. Ale już jego własny ten... rynek, tak. Ale jego własny rynek jak najbardziej tak, więc ja sądzę, że ta, to ewidentne liczenie, że do konfliktu, oczywiście drogą, drogą nacisków, a nie bezpośredniej operacji militarnej, łączą się Chiny i również naciski będą ze strony innych sojuszników Iranu, takich jak Pakistan, no i również Indii, które zaznaczam nie są sojusznikiem Iranu, ale, ale są kupują. partnerem. Tak jest, ale ropy kupują w ilości. Ja sądzę, że na to można rzeczywiście w sposób wiarygodny liczyć i również można liczyć, że Amerykanie że, że, że Amerykanie będą reagowali spolegliwie na to, co uda się tym potęgom wobec Iranu uzyskać. Byłoby dobrze, żeby tak się to właśnie wszystko skończyło, bo cena boryłki ropy na wieście rozejmie spadła poniżej 100 dolarów. Mowa o tej ropie Brent, ale po tym jak się nie udało w weekend dogadać, to, to znów powyżej 100 dolarów wyskoczyło. No tak, no tutaj jeszcze wchodzą takie elementy, że jak bardzo wielu analityków, którym zaznaczam, nie jestem, podejrzewa, w grę mogą wchodzić również drobne gierki wewnątrz administracji amerykańskiej, czyli coś, co nazywamy bardzo nie... co, się, co jest działaniem nie tylko nieetycznym, ale karalnym, czyli insider trading na, na giełdzie. Jakoś tak się dziwnie składało, że, że te różne mm, gwałtowne decyzje prezydenta Zbiegały Trumpa, się z dziwnymi dużymi transakcjami i, giełdowymi, tak, tak to jest, prawda. które występowały 15 minut wcześniej, więc tego elementu też nie możemy pomijać. Natomiast jeszcze wrócę do tego optymizmu. Ja patrzę na, na, na tą sytuację optymistycznie z punktu widzenia Polski, ale już mniej z punktu widzenia Europy, a już zupełnie nieoptymistycznie z punktu widzenia świata. E, spojrzenie geopolityczne zostawmy może na inną rozmowę, bo to, było, bo to byłaby dosyć długa rozmowa. Natomiast e, optymizm dotyczący Polski bierze się stąd, że e, dostawy do Polski były w bardzo niewielkiej części realizowane z e, krajów Zatoki Perskiej. Dotyczy to bardziej e, skroplonego LNG. E, natomiast e, z Iraku e, ciągnęliśmy około 6, znaczy dostarczaliśmy około 6% tylko zaopatrzenia Polski w ropę. I, a tutaj w sposób bardzo niespodziewany chyba dla wszystkich bardzo punktuje nam kontrakt z rafinerii Gdańskiej z Saudi Aramco, ponieważ około 60% dostaw ropy do Polski to jest właśnie, to są dostawy z tamtego kierunku, które idą przez rurociąg Petroline wschódają do Morza Czerwonego do Morza Czerwonego, tak jest, które no nie jest, jedyne czym może być zagrożone to ewentualnie jakimiś atakami ze strony hutich, które na razie to jest jemeńscy bojownicy, wygiewać. tak. No ale na szczęście tamtędy pływać można i to jest też dla nas bardzo, ale to bardzo rzecz dobra. No, warto oczywiście na tę sytuację patrzeć, to będziemy robić po godzinie 22.00 magazyny Polska i Świat. Tam także o tej sytuacji będziemy rozmawiać. A na razie dziękuję dr Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Doktorze. Również dziękuję. A w Ekspresie 1 już za chwilę powiemy o pewnym problemie z ptakami. Za wysoki próg Tyle razy to słyszałem z oczych Pod świadomości klucz, To nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stary, nie próbuj iść na skrót. Sama wie, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, że lazo trzeba kuć. Co miałeś robić, równie nie czekaj już. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek, To dlatego pewnie boję się porzucę, To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówią, że ja mam wrodzony smutek, To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Żydział ma, dlatego mam Cię tu oh. Bo Ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść ma każda z tych piosenek jest o Tobie, o Tobie Smutek, to dlatego pewnie boję się porzuceń To dlatego czasem tracę grunt Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek To dlatego pewnie czekam na cud Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek To dlatego pewnie boję się porzuceń To dlatego czasem tracę grunt że ja mam to dlatego pewnie czekam. A teraz w ekspresie jedynki będziemy w jezioranach, tylko nie tych naszych jedynkowych, fikcyjnych, tylko tych prawdziwych, W warmińsko Mazurskiem, w tamtejszej miejscowości jeziorany znajduje się cmentarz, i drzewa na nim rosnące upodobały sobie bardzo licznie gawrony. No i. Jeśli tam jest dziesiątki są tych gniazd, no to można sobie wyobrazić, co się też znajduje poniżej tych gniazd, tam gdzie są nagrobki. I ten y, temat już się pojawiał, tym tematem się zajmowała reporterka Dorota Grzymska. Władze y, obiecały, że coś z tym zrobią. No i co? Problem nie zniknął. To znowu o tym Dorota Grzymska. Mija kolejny rok i problem na cmentarzu w Jezioranach powraca. To tu okoliczne drzewa stały się domem dla dziesiątków gniazd gawronów. A pod drzewami pomniki zmarłych poowijane folią. Codziennie to nie sposób być tutaj, żeby sprzątać, także jest tragicznie. Oj, tak się szoruje właśnie, o za każdym razem jak się przychodzi. Szorowanie odbywa się już od lat, ale dopiero rok temu problem nagłośniono. Wtedy władze Jezioran zarzekały się, że chcą to rozwiązać szybko. Według prawa można było to zrobić bez stosownych pozwoleń od października do lutego, ale... Tak, był czas, tylko w tamtym roku w budżecie nie były zabezpieczone środki na ten cel. Mówił Łukasz Szpara, burmistrz Jezioran. Dopiero na ten rok Rada Zabezpieczyła środki i możemy działać dalej. W tamtym roku spotkaliśmy się z panem ministro Rdosiu. że żebyśmy złożyli pismo oficjalne, złożyliśmy jak najbardziej. Aczkolwiek też musimy jeszcze poczekać na opinię ornitologa. Jeżeli będzie opinia pozytywna, wtedy będziemy mogli działać dalej, czyli wystąpić do Rdosiu o pozwolenie na sokolnika bądź... Fale ultradźwiękowe. Wystąpiliśmy też z pismem do konserwatora o 30% przycięcie koron drzew. Ale to też będzie po okresie lęgowym dopiero w listopadzie. Władze się dobrze obudziły, jeżeli ludzie nagłośnili, bo wcześniej nie wiedzieli, że rokrocznie tak było, że ptaki tutaj się lęgły i to takie zawsze cyrki były. Małgorzata Ilczuk z Urzędu Miasta w Jezioranach potwierdza, że urzędnicy muszą mierzyć się z oburzeniem mieszkańców. To nie jest tak, że nam na tym nie zależy, żeby ich nie było, tak? Też nam zależy na tym, żeby był porządek i żeby się wyniosły, no ale będziemy mieli stosowne zezwolenia. Nie ma problemu, wtedy zrobimy Robimy z nimi porządek, tu wykrzykiwanie i złoszczenie się jedno drugie, nic nie No i lepiej to by nie? I jak? Jak one pod ochroną. No tak. Populacja gawronów w Polsce drastycznie spada, dlatego objęty on jest zróżnicowaną ochroną gatunkową, ścisłą poza miastami oraz częściową w granicach miast. Potwierdza rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz. Ze względów sanitarnych w okresie od 16 października do końca lutego można usuwać gniazda tego ptaka z budynków i terenów zielonych. W tym okresie nie jest potrzebne zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, istotna jest natomiast przesłanka względów sanitarnych. W rozmowach z Urzędem Miejskim w Jezioranach zwróciliśmy uwagę na konieczność szczegółowego przeanalizowania, które gniazda stwarzają największą uciążliwość, ponieważ likwidacja wszystkich gniazd oznaczałaby likwidację całej kolonii, a to wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami w kontekście przetrwania tego gatunku. Nie wiemy, jaką decyzję w tej sprawie podjęły władze jezioran. Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Władze jezioran są zdecydowane wydać gawronom wojnę tylko problem cmentarza. Mówi burmistrz Łukasz Szpara. W centrum miasta też robią szkody, bo tak naprawdę mam informacje od mieszkańców, że niszczą im elewację. W parku jest bardzo dużo gniazd, także mamy takie jakby w jeziorach trzy ogniwa, gdzie one sobie przemieszczają się z niego na drugie. I tam też będziecie działać w tamtych miejscach? Oczywiście, że tak, ale najważniejszy temat to jest cmentarz w tym momencie i musimy zacząć od cmentarza. Widzicie Pani, tu jest kilka ofoliowanych już. Ja chodzę, przychodzę codziennie to zmywam codziennie. <śmiech> I tyle Dorota Grzymska o problemie cmentarza w Jezioranach. Ekspres Jedynki. Tym tematem kończymy, ale po 18.00 muzyczna jedynka wyjątkowo w duecie. Maria Szabłowska, Marcin Kusy już w studiu Dzień dobry, bo to taki Dzień wyjątkowy dobry. tydzień dla jedynki. Tak, urodzinowy tydzień i zaczynamy obchody tego stulecia radiowej jedynki. Nie polskiego radia, a radiowej jedynki. Stąd nasz duet codziennie od poniedziałku do czwartku o historii polskiej piosenki, o wybornych spotkaniach naszych z artystami no i przede wszystkim o polskiej muzyce, która bez polskiego radia po prostu by nie zaistniała. No, myślę, że jeśli by zaistniała, to na pewno nie byłaby w takiej dobrej kondycji. Zwłaszcza dzięki jedynce radiowej. <głos> Dzisiaj zaczniemy wszystko od kabaretu starszych panów. Od Wasowskiego, od przybory, ale czym to się skończy? Proszę słuchać kilka minut po 18. Zapraszamy. I oczywiście każdego dnia w tym tygodniu do czwartku, tak? Do czwartku. Tak. Muzyczna. jedynka. Ekspres jedynki, jak mówiłem się kończy. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze na dowiedzenia Foster the People piosenka. No, taka wydawałoby się wesoła, jeśli chodzi o muzykę, ale jak się tekstu posłucha, to dość przewrotnie.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 Yo Sera, we care you grow.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 Maciej Sampolski, zapraszam. Na A4 utrzymują się bardzo poważne utrudnienia w ruchu, a chodzi o podkarpacki odcinek między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl. Na 638 kilometrze jest blokada w kierunku Rzeszowa, a to wszystko po wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i niestety utrudnienia są bardzo poważne. My sugerujemy Państwu objazd przez węzeł Przemyśl, drogą krajową 94, która prowadzi przez Jarosław. Do tego dobre informacje z krajowej 79. Między Krakowem a Sandomierzem w okolicach Koprzywnicy nie ma już większych utrudnień w ruchu, a te powstały na 205 km po zderzeniu osobówki z pojazdem ciężarowym. Trzeba było tam jechać jednym pasem na zmianę przez ponad dwie godziny. Do tego Krajowa 16 i trasa Mrągowo-Mikołajki. Jesteśmy więc na Warmii Mazurach. 215 km trasy to właśnie w tym miejscu. Osobówka wypadła z drogi i dachowała. Po tym zdarzeniu wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. Trzeba uważać w okolicach miejscowości Baranowo. Do tego trasa S7, okolice Warszawy i odcinek między węzłami Salomea a Opacz. Po zdarzeniu trzech aut osobowych nie ma już śladu, a Trasą w kierunku Wrocławia można jechać bez większych drogowych przeszkód. A przypomnijmy, te przeszkody były bardzo poważne, bo w stronę Wrocławia trzy pasy były zablokowane. 22 513 11, 11. przypominamy nasz drogowy numer.